Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 50 Rozdział 12 Zbliżamy się do Oki, jednej z największych rzek Moskwy. Płynie przez szerokie równiny, dolinę ma płaską, prawe zaś zabrzeże wyższe od lewego, Wskazuje kierunek rzeki łańcuchem wyniosłych pagórków. Niebieska, wilgotna mgła zalegała powietrze, gdy przeprawialiśmy się przez okę. Wiatr kołysał falami szerokiego jej łoża i pędził nas z biegiem rzeki. Ponury krajobraz, grube rysy przewoźników, świszczący wiatr i szumiąca rzeka prawiały mnie w zadumanie Nie wiem, czy każdy na wodzie doświadcza Wrażeń rozpływających się w szerokich I tęsknych marzeniach Ledwo fala nas poniosła Pierś moja lekko się podniosła A po głowie chodziły dumy Których ani opisać, ani opowiedzieć nie umiem Charakter myśli tęskny, nieoznaczony Rozciągły jak świat, snuł przede mną nieskończony szereg obrazów, z którymi chociaż tęskno, ale mi bardzo dobrze i spokojnie było w sercu. Przepłynęliśmy. Tęskne marzenia znikły, lecz powtórnie mnie przejęły, gdy wjechaliśmy na wysoki pagórek, na którym widok na rzekę jej długie, ponure równiny, i kręty bieg klazmy wpadającej tu do oki zatrzymał mnie przez kilka minut. Oka jest głównym nerwem wielkomoskiewskich guberni. Źródła jej znajdują się w Orłowskiej guberni. Przepływa zaś przez gubernię Tulską, Kałuszską, Riazańską, Włodzimierską i Niżegorocką. Padające do niej klazma z Moskwą poiły ludzi zawiązujących moskiewską potęgę. Dzisiaj chociaż kierunek i życie Moskwy przeniosło się w cudzą ziemię do cudzoziemczałego Petersburga, niemniej przeto kraje nad Moskwą, klazmą i oką są sercem, że tak rzekę moskiewskiego państwa. Miasto Gorbatów Niedaleko od ujścia Klazmy leży na wysokiem zabrzeżu oki. Ulice regularne, zarosłe trawą, i brak ruchu właściwy jest Gorbatowi, jak i wszystkim małym moskiewskim miastom. Drewniane domy, z daleka jeden od drugiego siadły, co nadaje miastu pozór obszerności. Spokój i głuchotę miasta. Kuci tylko codziennie bijący dzwon cerkwi, hałas w dni targowe i jęki bitego knutem na szafocie przestępcy. Zaprowadzili mnie do więzienia wzniesionego z drzewa wśród wysokich palisat. W nim dali mi malutki, ale biały z wysokimi oknami numer, w którym chociaż wolny byłem od natręctwa aresztantów, lecz za to niepokoiły mnie dwa oczy nieustannie spoglądające przez szybkę we drzwiach. Wieczorem miałem wizytę naczelnika tutejszych inwalidów, a naszego rodaka, który chociaż wiedział, iż jestem Polakiem, przemówił do mnie przecież po moskiewsku, a przy końcu rozmowy dał mi następną naukę że też to ani klęski, ani prześladowania nie odbierają wam ochoty do buntowania się. Przykład tylu powieszonych, wygnanych do robót i wojska w Syberii powinien już raz przecież was zniechęcić ku wszelkim usiłowaniom i nauczyć rozumu i wierności. Mój panie, odpowiedziałem mu na to, Klęski nikogo straszyć nie powinny, ani też pozbawiać nadziei. Chociaż pięćdziesiąt razy upadliśmy, ale kiedy usiłujemy podnieść się pięćdziesiąty pierwszy raz, możemy mieć nadzieję, iż jeszcze powstaniemy. Nic zgubniejszego nie ma dla nas jak straszenie się klęskami i upadek nadziei. A gdybyśmy się nauczyli rozumu, którego Pan sobie życzysz, zginęlibyśmy niepowrotnie. Wytrwałość, mój panie, pomimo klęsk i prześladowań, musi doprowadzić do celu. Rodak, który mi prawił moralne moskiewskie nauki, zapewne zniechęcony moją odpowiedzią, więcej się już nie odezwał, wyszedł. A nazajutrz. Wysyłając mnie do Niżnego Nowogorodu, powiększył liczbę konwojnych do ośmiu, a pamiętając na moje zdanie o wytrwałości, surowo rozkazał dobrze pilnować i nie spuszczać mnie z oka. Gdzie złe przypadki, tam przyjaciel rzadki, więc i Polacy w służbie moskiewskiej, chociaż nie zapierają się polskiego pochodzenia, jednak unikają wszelkich stosunków z ludźmi, którzy zostali przez rząd potępieni. Polak w służbie moskiewskiej znajduje się w bardzo trudnym położeniu, bo trudno mu jest pogodzić obowiązek narodowy z obowiązkiem carskiego zaufania. Wypełnienie pierwszego naraża na prześladowanie i podejrzenia rządowe. Wypełnienie zaś drugiego, z pominięciem pierwszego, piętnuje czoło urzędnika odstępstwem i potępiającą opinią narodu. Ponieważ zaś ludzie zwykli lgnąć do tej strony, która im chleb daje, więc większa część urzędników i oficerów Polaków jest albo obojętną względem losu i potrzeb narodu, albo jest wierną rządowi. Nie dba o opinię narodu, owszem, walczy z nią i pomaga rządowi w przenaradawianiu. Smutne jest takie zeznanie, ale zgodne z rzeczywistością i nakazane długą obserwacją. Rząd nie może znaleźć wierniejszego wykonawcy swojej woli jak Polaka, wysoko posunionego w godności urzędu i obsypanego łaskami awansowanie i wywyższanie Polaków na stopnie hierarchiczne moskiewskie jest szkodliwe dla narodu i psuje jego charakter, bo dygnitarz Polak, znając lepiej charakter swego narodu, z większą też znajomością rzeczy i konsekwencją zastosuje szkodliwą i nieprzyjazną wolę rządu najezdniczego. Ci to panowie Najczęściej rozszerzają zasady odbierające nadzieje, głoszą zupełną śmierć narodu, krzyczą wielkim głosem o wadach i chorobach narodowych, bez dania na nie lekarstwa, z dodatkiem, że one nam nigdy podnieść się nie pozwolą, potępiają każde usiłowanie, śmieją się ze wszystkiego, co narodowe, plując. Na całą przeszłość naszą. Z litością przemawiają o tych, którzy znajdują się na liście potępionych przez rząd, nazywając ich, jeżeli są w dobrym humorze, marzeńcami, jeżeli zaś w kwaśnym, szaleńcami, ale unikają wszelkiego zbliżenia się do nich, okazania wszelkiego współczucia. Zasady ich względem narodu. Są pesymistowskie, względem zaś najazdu optymistowskie. Ci panowie na skrzywdzonego podnoszą pięście, a dla nieszczęścia nie mają sprawiedliwości, mówią oni. Kto upadł, więc go dobić, bo czyja krzywda, tego wina. Ale dosyć tego. Dosyć. Bolesny ten obraz, Podyktowały nam stosunki, jakie w nieszczęśliwej podróży mieliśmy z tymi panami. Dosyć tego. Nie rańmy bardziej serca naszego, bo boli nas zaślepienie, zbłąkanie się i zepsucie tych ludzi, a na pociechę powiedzmy, iż są wyjątki, że są zacni, poczciwi, których ani czyn, ani order, ani złoto nie zepsuło. Wjechaliśmy do niżogorodzkiej guberni, którą oka oddziela od Włodzimierskiej. Ma ona umiarkowańszy klimat i rolnictwo bardziej rozwinięte niż w ostatniej. Obfitość czarnoziemu głównie zwróciła mieszkańców do roli. Wsie są obszerne i dobrze zabudowane. Wieś Bogorock, przez którą przejeżdżaliśmy, ma pozór miasta, domy z okiennicami, gankami malowane i ozdobione, na rynku bazar i kilka cerkwi. Przytem znaczna obszerność sprawia, iż podróżny wieś tę bierze za miasto. Należy ona do Szeremietiewa, a jest zamieszkałą przez Mołokanów i innych moskiewskich sekciarzy, którzy... Mają bardzo liberalne pojęcia o religii. Odrzucili zewnętrzne obrządki, a zebrawszy się w kaplicy, śpiewają psalmy Dawida. Nigdy nie poszedzą, a w życiu są przykładni i moralni. Wyzwisk tak częstych w ustach prawosławnego Moskala nie usłyszysz od Mołokana. Pracowici Zapobiegliwi, zamożni, gościnności ich przeszkadza nieufność ku obcym, która się wyrodzić musiała z powodu prześladowania rządu carskiego i chowania w tajemnicy swego wyznania. Drzewa owocowe w strefie północnej nad 55 stóp szerokości geograficznej rzadka się tylko udają. We wsiach niżogorockich widzieliśmy przecież piękne sady, drzewa obciążone jabłkami i gruszkami. Chaty budowane są z okrąglaków, z długimi i zakrytymi gankami i przed każdą chatą, na wrotach, przy ścianie albo na słupie, umyślnie na to postawionym, stoją malutkie uliki, w których się gnieżdżą szpaki, skwarcy, Zwyczaj stawiania ulików i pni z dziuplami dla tych ptaków jest bardzo powszechny w Niżegorockiem i pochodzi z bardzo dawnych czasów. Troskliwość i gościnność, jaką tu okazują temu ptactwu, przypomina podobną troskliwość i gościnność dla bocianów w Polsce. Ludności w całej gubernii Niżegorockiej znajduje się milion tysięcy 200 żyjącej na przestrzeni 876 mil kwadratowych na milę kwadratową przypada więc 1343 ludzi ludność ta nie jest czysto moskiewską bo oprócz Moskali mieszkają w niej Tatarzy Czuwasi Czeremisi i Mordwini Słupy graniczne tej guberni oznaczone są herbem z czerwonym jeleniem w białym polu. Moskale i niżegorodcy w języku i w obyczaju mają swoje odrębne cechy i prowincjonalizmy. Charakteru ich nie mogłem zbadać w moim przejeździe, więc różnic, o których wspominam, opisywać nie mogę. Prócz stołecznego miasta Niżnego Nowogrodu znajdują się tu następne miasta powiatowe. Ardatów, Arzamas, Tatarskie miasto, Łukojanów, Siergocz, Kniaginin, Wasili, Surski, Gorbatów, Bałachsza, Siemionow, Makariew. Podróż prawym brzegiem oki po górach i pagórkach okrytych szakami drzewami jest pełno rozmaitości. Na szerokiem błoniu srebrzy się oka, a statki z rozpiętymi żaglami dążą na jarmak Niżegorocki. Po trakcie zaś spęzy przez arszamas do Niżnego Nowogorodu ciągnie się szereg tatarskich wozów z towarami. Tatarscy furmani przeciągłym głosem Wołają na konie. Ubiór ich zasmolony i poplamiony dziegdziem, a rysy i mowa zapowiadają już bliską Azję. Za mgły pokazały się najwyższe kopuły niżnego Nowgorodu. Potem wychyliło się i samo miasto. Na oce ciemnieje las masztów. Cała rzeka jakby mostem okryła się statkami. Naprzeciw miasta, na błoniu za oką, roją się tłumy ludzi, wieleją namioty i budy jarmarczne. Jarmark trwa przez cały miesiąc. Z najodleglejszych stron carstwa ciągną kupcy. Towary Azji i Europy znajdują się na tym placu. Kupcy z Niemiec, Anglii, Francji, Polski, Buharii, Hiwy i Turcji Zjeżdżają się tu dla kupna lub sprzedaży. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zgromadzonych na jarmark napełniło błonie wrzawą i życiem. Chciałem spojrzeć na ten ruch, przyjrzeć się towarom i ludziom z Azji i Europy, lecz straż nie puściła mnie a przewiózłszy przez miasto, oddała w ręce innej straży, w biurze dowódcy tutejszego garnizonu, w gmachu stojącym niedaleko zejścia się oki z Wołgą. Dla niepoprawnego radia. PL czytała Katarzyna.